Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wybije, jego biorą trzaśnie A kto z nami nie wybije, niech biorą trzaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, lat, lat niech żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W szczęściu pomyślności niechaj żyje na...